Radio Plus Warszawa. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Dzień dobry, dzisiaj temat o małżeństwach. Moim gościem jest pan Wojtek. Znaczy, jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że ja wówczas pracowałem w Irlandii Północnej i zapragnąłem kogoś poznać. Poszedł pan w tango? Tak. Moja ówczesna, jeszcze nienarzeczona, jeszcze nie dziewczyna nawet, też pragnęła kogoś poznać i ta nasza wspólna znajoma w Bielsku Białej wiedziała, że mamy takie pragnienie, jakby nas y, skontaktowała ze sobą i, i tak się zaczęło. Od pierwszej rozmowy, która na, od obiadu, zaczęliśmy rozmawiać aż do, do drugiej w nocy niemalże. No i później... No póź... później wylądowaliście w łóżku. No nie. Aha. Nie, to moja, jak poznałem moją żonę, to moja żona miała niesamowicie wspaniałe zasady. Tak. Które mi bardzo zaimponowały. Tak. I zarówno pod względem wiary, jak i moralności, więc jakby ja to od niej przyjmowałem, chociaż mi się wydawało, że ja mam jakieś wysokie standardy moralne czy... czy tego typu, natomiast jakby ja zawdzięczam to mojej żonie, że jakby wróciłem do kościoła dzięki fascynacji duchowością ignacjańską, którą moja żona żyła. Dzięki różnym zasadom dawała mi wtedy to forma, takie jakby przygotowania do małżeństwa. To były rekolekcje ze strony mojej żony. Jakiś płytek właśnie tam Pawlukiewicza, czy księdza Rzewieckiego, czy Półtawskiej, więc to było... Ja się tym zachwyciłem i, i tak się jakby zaczęło. No i dobrze, i potem był co? Ślub? Pan się zakochał? Tak, potem był ślub, mieliśmy nawet wesele bez alkoholu, no, zakochaliśmy się to jakoś w ten sposób, a, a ostatecznie po sześciu latach się okazuje, że moja żona postanowiła, że się ze mną rozwiedzie i stwierdzi nieważność małżeństwa. Też. No to, panie, panie Wojtku, dobry moment na przerwę. Sześć lat było dobrze, a potem się coś popsuło. Po przerwie zapytamy się pana Wojtka, co się psuje w ludziach. Radio Plus Warszawa. Ludzie o ludziach. Ludzie? ludzie. O ludziach. Ludzie o ludziach. Wracamy do rozmowy z panem Wojtkiem o małżeństwie, o tym jak się zaczyna, jak się wiąże, jak to trwa, a potem jak się rozpada. I potem jest chęć tego powrotu, po iluś tam latach. Pan tak zdaje się ma, tak? Ja cały czas, nawet im bardziej moja żona jakby chce ode mnie odejść, tym bardziej dostrzegam w niej dużo dobra. Ale jesteście po rozwodzie? po tych 6 Nie, latach? to jest, ja, ja jakby walczę o to, bo to małżeństwo, o to. to jest w trakcie wszystko, z tym, że mam jakby coraz lepsze nastawienie do, zarówno do żony, jak i do... Do, do przyszłości nawet, że patrzę na to jakby pozytywnie w ten sposób. Nawet szukam, na początku mnie bolały jakby w te nasze różnice, szukałem czegoś złego w żonie, teraz szukam tylko dobra, jakby, jakby odstawiając na bok te, te różnice. I nawet jak wczoraj byłem na rekolekcjach Ruchu Wiernych Serc tutaj pod Warszawą, to, to nawet mi się udało napisać 50 dobrych cech, za co, co, co widzę dobrego w mojej żonie. I jakby to mnie nawet ucieszyło, to mnie wzbudza we mnie jakby jeszcze większą taką miłość i chęć do, do naprawiania tego, co złe. W każdym człowieku jest dużo dobra. Ale się... co, mnie to interesuje, Panie Wojtku, co w tym czasie robi Pana żona? Czy ona też z Panem jeździ na te kolekcja a żyjecie w separacji? Jak to wygląda? E, nie, moja żona, postanawiając e, rozejść się ze mną, no to znalazła sobie adwokatkę, której pewnie, tak się domyślam, zabroniła wszelkich kontaktów i ja to jednostronnie robię. I wyciąga kasę. Jeszcze nie, to znaczy od niej może. Tak, aha. Natomiast ja jej wysyłam takie paczuszki z błogosławieństwem. Jakiś mały prezencik, jakieś. Nawet teraz postanowiłem, żeby właśnie te nawet dobre cechy, które mam, to ja jej wyślę w postaci cukiereczków, z zapakowaną każdą dobrą cechą, żeby wiedziała, co w niej cenię. Nawet może wcześniej za dużo jakby ją krytykowałem, a teraz zasypię ją jakby czymś. Tym, tym, pozytywem, tym pozytywem. Pozytywem, tak. Bo łatwo widzieć w kimś, no taki mój wtręt, te negatywne cechy. Ty taka jesteś. Powiedzieć, prawda? Ale że ty jesteś taka piękna i dobra, to już trudniej facetowi szczególnie. I jak pan myśli, jaki będzie finał tego? Ja wierzę w to, że finał może być bardzo dobry, ponieważ małżeństwa, które przeżywają jakiś bardzo duży kryzys, im, im większy kryzys, tym większa miłość potem, po przezwyciężeniu tego kryzysu, więc... A już pan to sprawdził na przykładzie innych, czy... E, tak, właśnie mam na przykładzie innych. Ja znam, może nie z autopsji, słyszałem o takich parach, chociaż nie, też znam, znam w Krakowie też kilka takich par, natomiast na bieżąco jakby to przeżywam z... z kimś, kto chciał się rozchodzić chciał się rozwodzić, chciał też stwierdzać nieważność i ja jakby pomagam tej osobie na tyle, ile potrafię i to wszystko jest na najlepszej drodze, ja myślę, że... I na... jeszcze pan się w tym upewnia, prawda, tak, że to jest to możliwe? tym bardziej, to jest, to są osoby, które można też nawet czy zaprosić, czy z nimi porozmawiać, to są żywe osoby, to nie Panie są odpowiednie Panie jeszcze są, ten drugie wejście nam ucieka, być może jutro też porozmawiamy z panem, bo z panem się dobrze rozmawia. Taki paradoks, pan też drukuje zawodowo zaproszenia ślubne. Tak, te zaproszenia ślubne, właśnie jakby tak nie to, że mnie trzymają przy życiu, ale mnie mobilizują jakby do tego, że właśnie umieszczając te teksty ślubne, ta. to właśnie ja się staram jakby też pomóc tym. Te osoby może sobie nie zdają sprawy, jak ta przyszłość może być trudna, ale... Dobrze, panie Wojtku, niech pan to robi. Pan Wojtek pełen optymizmu, czeka na żonę. Do jutra, jutro ciągniemy ten temat. Staraj się być coraz bardziej otwarty na drugiego człowieka. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Kochani, dzień dobry, obiecałem wam pociągnąć temat małżeństwo. Schodzą się, są z sobą, się rozchodzą. Taki tryptyk, pan Wojtek jest po przejściach, jest w separacji z żoną. Wiele osób w kraju i za granicą przeżywają te, te same klimaty. Ciekaw jestem, panie Wojtku, czy te takie punkty zaczepienia są wspólne dla wszystkich małżonków po drodze. Miłość, wierność, kościół, ślub, sakramenty święte. Trwa to, trwa, potem jakieś zgrzyty, papiery ścierne i się rozchodzicie. Czy Ja myślę, że tak, te, te punkty Wspólne, owszem, są, są podobne, natomiast y, potem każdy z nas, y, znaczy, ja mogę za siebie mówić, ale tak, widzę, za siebie. Jakby, w zależności kogo się spotka, jakby, czy się człowiek da namówić na pójście w złym kierunku, w kierunku ro rozejścia się, czy, czy szuka się takiej literatury, takich ludzi, takich y, środowisk, które jakby zachęcają do trwania wierności, czystości małżeńskiej, miłości i jakby szukaniu tego jak, jak prowadzić do przebaczenia, do pojednania jeżeli chodzi, ja jakby zdecydowałem się na ten drugi kierunek. Kilka razy miałem jakby możliwość zakończenia tego małżeństwa tak nieładnie mówiąc. Przypomnijmy po sześciu latach. Tak, natomiast ja jakby wybrałem e, tą drogę trudniejszą. Niezaprzeczalnie ona jest trudniejsza, natomiast e, to jest tak jakby porównać do polityki, do, do wolności, której nie mieliśmy. Więc to też była droga trudniejsza ale część społeczeństwa wybrało tą, tą trudniejszą drogę i, i to się udało. Czy może pan powiedzieć, panie Wojtku, na, na, na swoim, na, na przykładzie innych kolegów, koleżanek, bo pan Wojtek należy do wspólnoty Sychar, trudnych małżeństw i dlatego ten temat ciągniemy. Czy to zależy panu na czasie, żeby to się szybko skończyło, czy pan po prostu potrzebuje czasu, żeby dojrzeć? To znaczy tak, jedno to jest, ja mogę tylko mieć wpływ na siebie, tak? tak. Jakby zmieniać siebie, nie mogę zmienić mojej żony, natomiast jedyna szansa tego, żeby nasze małżeństwo e, z powrotem się odrodziło i to jeszcze, jeszcze piękniejsze, jeszcze lepsze jest to, żeby moja żona we mnie zauważyła zmianę i żeby zapragnęła być A. ze mną na takiej zasadzie jakby, żeby zauważyła, że, że warto być z tą osobą, tak? Znaczy jakby się powtórnie zakochała głębiej. Tak, dokładnie. Czyli na dobrą sprawę ja bym teraz to porównał do czasu narzeczeńskiego. że Ach. właściwie można byłoby do tego powrócić, że teraz to jest takie jakby zabieganie częściowo o żonę i próba tego, żeby żeby się zakochała. Panie Wojtku, przerwa i jeszcze będziemy rozmawiać. Ludzie o ludziach, o takich trudnych sprawach, które nam się zdarzają. Poczekajcie. Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Wracamy do rozmowy o naszych trudnych sprawach. Pan Wojtek, do wspólnoty trudnych małżeństw należy sychar, tak się nazywa ta wspólnota, walczy o żonę, nie chce rozwodu, chce żony, chce być razem. No jak wiecie, to są takie etapy, do których się dochodzi. Nie wiem, trzeba w sobie chyba ten egoizm pokonywać. Coś w nas jest takiego, że, że mówimy nie, kłócimy się, a potem dochodzimy do refleksji, że jednak to głupota. Tak, we mnie wcześniej było za dużo takiej właśnie formy krytykowania żony, innych, czy właśnie takie narzekania i nie ukrywam, że dalej jakby częściowo tak jest, natomiast jakby dostrzegając w sobie te wady, staram się je zmieniać i staram się pójść bardziej w takim kierunku pozytywnym. A niech pan jest... nie wymieni jakie, co pan, jak pan do nich dochodził. Jakie to były na przykład? Niech się pan nie wstydzi. To może to, że Inni faceci to usłyszą. Że bardziej ja miałem rację niż, niż ktoś inny, także uważałem, że, że moje jest, moja racja jest jakby, jak to powiedzieć... Mm... No facet to facet, pana racja po prostu. Tak, dokładnie. No nie wiem, zbyt dużo gniewu, krytykowania. To dużo można byłoby wymieniać. Właściwie to jestem w trakcie odkrywania tego. Część odkryłem, ale dobrze byłoby jakby odkryć całość i z tym zrobić porządek. Jeszcze więcej z człowieku drzemie. A czy dzieci są? Nie, nie ma. A, marzy Pan o tym? Tak. Dalej marzę i jest to jeszcze możliwe. Nawet w odpowiedzi na na pozew rozwodowy w sądzie cywilnym. On był pozytywny. Tam się udało ani jednego zdania negatywnego nie napisać. Tak. I w w odpowiedzi na pozew cywilny nawet było to, że możemy się pogodzić i możemy mieć jeszcze dzieci, możemy być szczęśliwym małżeństwem. No jest nadzieja, jest taka tak. przestrzeń na miłość. Tak, właśnie istotna jest ta nadzieja, że już wiem, że nie można jakby inni próbowali mi odebrać nadzieję, ale wiem, że jest jeszcze niebezpieczeństwo, że można samemu jakby spasować i samemu sobie nawet... Znaczy oni nie mają jest... racji. Oni na pewno nie mają racji, natomiast jeszcze jest niebezpieczeństwo, że sam mógłbym jakby z tego zrezygnować, więc to, czego mógłbym się najbardziej obawiać, to, że ja jakby. Ja zrezygnuję. A może pan powiedzieć stronę wspólnoty Sychar? Pamięta pan? To będzie www. www.sychar.org um, www. sychar Sychar.org sychar Zapraszamy mężczyzn, kobiety z problemami. Jednoczcie się tam w tej wspólnocie. Na pewno wam pomogą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysyłaj w świat fale sympatii i wsparcia dla potrzebujących miłości.